Zaczynamy przedział rozmów. Siema, siema, się po młodzieżowemu przywitam. Dobry! A coś pan tak wielkie słuchawki dorwał? A bo stereo słucham, nagrań z cockpitu. Jakiego kokpitu? Pan maszynistę podsłuchujesz? A tego to nie trzeba podsłuchiwać, i tak słychać jak ledwo dyszy. No, jak tam śpiewiał, najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny? Ano tak. Wracając do tych nagrań, to słyszał pan ostatnią wersję? Ale czego? Bo, boś pan ciągle mi nie powiedział, co w tym hełmofonie pana siedzi. Nagrania z kokpitu tu polewa. To ciągle to samo? Tak, bo mi wnuczek zapętlanie włączył. Ale nie w tym sensie. Ja się pytam, czy to w kółko o tym samym mówią w telewizji. Ja na tym swoim grajku mogę tylko radia słuchać, to panu nie powiem, o czym w telewizji mówią. No nie dogadam się z panem dzisiaj. No widzi pan to jak piloci z kontrolą lotów w Smoleńsku. A słyszał pan, że Błasik podobno matury z matematyki nie zdał? Nawet się na giertychową amnestię nie załapał? No nie! Ale po co mu matura z matematyki po technikum leśniczym? No żeby wiedział jak wysoko brzozy rosną, a nie tylko znał ich łacińską nazwę. A to dlatego on tak się z tymi kontrolerami targował. No nie słyszał pan? Jak zaczęli liczyć to im wyszło, że zbliżają się do jądra ziemi. A to co? Wszyscy tam nie umieli liczyć? Nie no, brzoza zawiniła. Ale przecież w nią nie uderzyli. No nie, ale szumiała niewłaściwą wysokość. I co z tego, że Błasik był po kursie czytania mowy drzew, jak go i tak skubana w balona zrobiła? To teraz Macierewicz będzie chciał wycinać lasy państwowe. No nie całe, tylko brzozy. A to nawet w tym powiedzeniu było. Wielki jak koza i głupi jak brzoza. Chyba odwrotnie, ale to i tak nie ma znaczenia. Wiadomo kogo trzeba wyciąć w pień. Rozmawiali Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki.